Mówię podjazd na dwa, mówię pa, pa, słyszę, jak ciszę, już kołyszę, dobry ba, a, jedli CZK, ja już każdy zna, to ta, co się nosi i unosi mama łyga, a jak ostryga, wzrokiem cię przenika i plum bliznika, lub reszko powiedz przecie, która ma najwięcej bagasów na świecie, jednym długim wzrokiem objata teraz sale, pół kawalerii pada przy pierwszym szale i czeka na odpowiedź, z spowiedź, adoratora, lekarza pustej karki, terminarza. Właśnie tak! Oka! Bo to jest tak! Żegnę, ginia, o się zmienia, nie do ocalenia. Jest tak, kurwa, z kamienia. Właśnie Aha. tak, Żygnę ginia, o ci zmienia, nie Mienia. do, nie do ocalenia. Nie do jest ocalenia. tak, kurwa, z kamienia. Właśnie tak, Żygnę ginia, o się zmienia, nie Mienia. do, nie do ocalenia. Nie do jest ocalenia. tak, kurwa, z kamienia. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Oka, oka? Czy jest oka, czy nie jest oka? Czy CZK jest oka? No powiedz, stary. Więc jeszcze raz. Uh. OK. Hej, stary, to jeszcze nie koniec. Oka. I właśnie tak, raz i dwa. Więc jeszcze raz. Powiem ci to jeszcze raz Na raz robię podjazd, na dwa mówię pas jak ciszę, już kołyszę, dobry bas. A, jeśli CZK, CZK ją ja już każdy zna To ta, co się nosi i unosi mama łyga jak ostryga stryga Zrobium się przenika i plumy i znika, Lub Tereśko, powiedz przecie, przecie Która ma najwięcej pagatów na świecie Jednym długim krokiem obiada teraz zalew Pół kawalerii pada przy pierwszym strzale i czeka na odpowiedź, ucztą spowiedź, adoratora, lekarza pustej karki, terminarza A potem staje rano i w piżamie mam nie kłamie, że to co teraz widzi, to się stało w ciemnej branie <śmianie> Czy tak było dziewczynko? No jak? I jeszcze raz Żygna, ginia, świat się zmienia, nie do ocalenia Jest tak kurwa z kamienia, właśnie tak Żygna, ginia, świat się zmienia, nie do, nie do ocalenia Jest tak kurwa z kamienia, jeszcze raz Żygna, ginia, świat się zmienia, nie do, nie do, nie do Właśnie tak, czygnę ginia, się zmienia, nie Mienia. do, nie do ostalenia Jest ta kurwa z kamienia, właśnie ta CZK, właśnie ta, ta i tamta i ta I ta ra ra ta ta, ta, ta. nie do ustalenia, nie do, nie do ostalenia Właśnie tak, A. Nie do, nie do, nie do Właśnie tak Więc coś jeszcze powiem, stary. Żygna ginia świat się zmienia, czy do ocalenia Jestem człowiek z kamienia połowisk i Żygnę ginia świat się zmienia, czy do czy do ocalenia Jestem człowiek z kamienia połowisk i Żygnę ginia świat się zmienia, czy do czy do ocalenia Jestem człowiek z kamienia połowisk mi. Żygna ginia świat się zmienia, czy do czy do ocalenia Jestem człowiek z kamienia właśnie tak, czy do ocalenia Jestem człowiek z kamienia